Rozdział 28 Dziewięciu uczniów Chrystusa pragnie po śmierci połączyć się z Nim w Jego Królestwie. Trzech nefitów pragnie pozostać na ziemi, nie zaznając śmierci, aż do ponownego przejścia Chrystusa. Doznają przemienienia i widzą rzeczy, o których nie wolno im mówić. Ci trzej nefici obecnie nauczają ludzi. I gdy Jezus to powiedział, rozmawiał ze swymi uczniami, i zapytał wszystkich Czego pragniecie ode mnie, gdy pójdę do Ojca? I wszyscy uczniowie oprócz trzech powiedzieli Pragniemy, aby gdy dożyjemy wieku człowieka Służba, do której nas powołałeś Dobiegła końca, abyśmy mogli szybko Połączyć się z Tobą w Twym Królestwie I Jezus powiedział im Błogosławieni jesteście, prosząc mnie o to I gdy dożyjecie w siedemdziesiątego roku połączycie się ze mną w mym królestwie i znajdziecie ze mną odpoczynek. I gdy im to powiedział, zwrócił się do pozostałych trzech i zapytał ich, czego pragniecie, abym wam uczynił, gdy pójdę do Ojca? I boleli w sercu, gdyż nie śmieli prosić Go o to, czego pragnęli. I Jezus powiedział im, znam wasze myśli i wiem, że Pragniecie tego samego, czego pragnął Jan, mój umiłowany uczeń, który był ze mną, zanim zostałem podniesiony przez Żydów na krzyżu. Jesteście więc bardziej błogosławieni, gdyż nigdy nie zaznacie śmierci i będziecie żyć, aż zobaczycie wszystko, co Ojciec uczyni pośród ludzi. Będziecie żyć, aż zgodnie z wolą Ojca wszystko się wypełni, i przyjdę w mej chwale i z mocami niebios Nigdy nie zaznacie bólu śmierci, ale gdy przyjdę w mej chwale Zostaniecie w mgnieniu oka przemienieni ze stanu śmiertelnego w nieśmiertelny I będziecie wtedy błogosławieni w królestwie Mego Ojca I gdy będziecie żyli, nie zaznacie bólu ani smutku Z wyjątkiem smutku z powodu grzechów świata i uczynię to wszystko, albowiem pragniecie nawracać do mnie ludzi, jak długo świat istnieje. Dlatego otrzymacie pełnię radości i zasiądziecie w królestwie mego Ojca. Wasza radość będzie pełna, tak jak Ojciec dał mi pełnię radości. I będziecie jak ja, a jestem jak Ojciec i Ojciec i ja stanowimy jedność. Ze względu na mnie Ojciec daje ludziom Ducha Świętego, który świadczy o mnie i o Ojcu. I gdy Jezus powiedział te słowa, dotknął palcem wszystkich z wyjątkiem tych trzech, którzy mieli pozostać do końca i odszedł. I niebo otworzyło się przed tymi trzema, zostali porwani do nieba, że widzieli i słyszeli rzeczy niemożliwe do opisania. I zakazano im o tym mówić, ale też nie byli w stanie opowiedzieć o tym, co widzieli i słyszeli. I nie mogli powiedzieć, czy byli tam w ciele, czy w duchu, gdyż wydawało im się to jakby przemienieniem, albowiem doznali przemiany z tego ciała w stan nieśmiertelny, aby mogli zrozumieć rzeczy boskie. I stało się, że powrócili do nauczania słowa na ziemi, ale nie nauczali o tym, co słyszeli i widzieli, przestrzegając przykazania, które im dano w niebie I nie jest mi wiadome, czy od czasu przemienienia byli śmiertelni czy nieśmiertelni, ale zgodnie ze świadectwem, które mi dano, wiem, że wędrowali po kraju, nauczając wszystkich ludzi, przyjmując do kościoła i chrzcząc wszystkich, którzy dawali wiarę ich słowom i ci, którzy zostali ochrzczeni, otrzymywali Ducha Świętego i byli wtrącani do więzienia przez tych, którzy nie należeli do kościoła, ale mury więzienia nie były im przeszkodą, gdyż rozpadały się na ich rozkaz. I wtrącano ich do lochów pod ziemię, ale porażali ziemię Słowem Bożym i mocą Boga byli oswobodzeni pod ziemi i nie można było wykopać lochów dostatecznie głębokich, by pozostali uwięzieni. Trzy razy wrzucano ich do rozpalonego pieca, ale wyszli z tego cało. Dwa razy wrzucono ich do jaskini dzikich zwierząt, gdzie bawili się ze zwierzętami jak dziecko igra z jagnięciem i nie zostali zranieni. I tak wędrowali do wszystkich ludów nefitów i głosili wszystkim ludziom w kraju Ewangelię Chrystusa, aż nawrócili się do Pana i przystąpili do Kościoła Chrystusa. I tak zgodnie ze Słowem Jezusa ludzie z tego pokolenia byli błogosławieni. I teraz ja, mormon, przestaję na razie o tym pisać. I zamierzałem podać imiona tych, którzy nigdy nie mieli zaznać śmierci, ale Pan mi zakazał. Nie podaje ich więc i pozostają one nieznane światu. Ale ja sam widziałem tych uczniów i nauczali mnie. I będą oni pośród ludzi innych narodów, ale ci ich nie poznają. I będą pośród Żydów, ale Żydzi ich także nie poznają. I gdy Pan w swej mądrości uzna za stosowne, będą nauczać wszystkie rozproszone plemiona Izraela, Ludzi wszystkich narodów, plemion i języków. I jak tego pragnęli, przywiodą wiele dusz do Jezusa dzięki przekonującej mocy Bożej, która w nich jest. I są oni niczym aniołowie Boży, albowiem gdy proszą Ojca w imię Jezusa, mogą ukazać się jakiemukolwiek człowiekowi, jeśli uważają to za słuszne. Dokonają więc wielkich i cudownych rzeczy, zanim nastanie ten wielki dzień, gdy wszyscy ludzie staną przed sądem Chrystusa. I nawet pośród ludzi innych narodów Dokonają wielkich, cudownych rzeczy Przed tym dniem sądu I jeśli byście mieli wszystkie Pisma Święte Podające wszystkie cudowne dzieła Chrystusa Wiedzielibyście, że zgodnie z Jego słowami Wszystko to na pewno nastąpi I biada temu, kto nie daje posłuchu słowom Jezusa Ani słowom tych, których On wybrał i posłał Albowiem ten, kto nie przyjmie słów Jezusa ani słów tych, których Jezus posłał, nie przyjmuje Jezusa i takich Jezus nie przyjmie ostatecznego dnia. Byłoby im lepiej, jeśli by się nie narodzili. Bo czyż uważacie, że można odebrać sprawiedliwość Bogu, który, aby mogło nastąpić zbawienie, został znieważony i poniżony przez ludzi? A co się tyczy trzech uczniów wybranych przez Pana, którzy zostali porwani do nieba, o których nie wiedziałem, czy ich dusze zostały oczyszczone i przeszły ze stanu śmiertelnego w nieśmiertelny, to odkąd o tym pisałem, pytałem Pana i objawił mi, że konieczna była przemiana ich ciała, gdyż inaczej musieliby doświadczyć śmierci. Aby więc nie zaznali śmierci, nastąpiła przemiana ich ciała – i nie doświadczą bólu ani smutku, z wyjątkiem tylko smutku spowodowanego grzechami świata. I przemiana ta nie jest jednoznaczna z przemianą, która nastąpi w dzień ostateczny, jednakże zostali przemienieni i szatan nie jest w stanie ich kusić. I są uświęceni w ciele i święci, że nie podlegają mocom ziemskim i pozostaną w tym stanie do czasu Sądu Ostatecznego Chrystusa, kiedy doznają większej przemiany i zostaną przyjęci do Królestwa Ojca, aby pozostać z Bogiem na wieczność w niebie i nigdy nie odejść.